Jakura, Ile my już idziemy? Wcale się do niej nie zbliżamy. Wiesz, mnie też się tak wydaje. Bardzo dziwne. Może nie? Chyba zostaliśmy zauważeni. Tak, ktoś się z nami bawi. Spójrzcie. Co wy na to? Ha? Ale jazda to niemożliwe! Teraz o co tu chodzi? Co się dzieje? Genjutsu. Tak, na to wygląda. Niestety, daliśmy się nabrać. Tak martwiliśmy się tym, że ktoś nas zobaczy, że nie zauważyliśmy, że chodzimy w kółko. Co to za gra? Pewnie chcą nas zmęczyć i uderzyć, kiedy będziemy wykończeni psychicznie i fizycznie. Czyli tak jak teraz? Tak. Bądźmy ostrożni. Co naruto? Chciałeś walczyć. He, mają przewagę. To mi się podoba. Klon kontra klon. Moje lepsze niż twoje. Kim oni są? To są klony. Całkiem ich sporo. <głos> Wystraszeni jak szczury! <grymne> co? Ja ci dam szczury! Kimkolwiek są, nie mają z nami szans. Pokażemy im, na co nas stać! Hmm? <grymne> i chodzi Sariga Naruto uważaj Aha! Sasuke Ał padnij Wygląda na to, że jest prawdziwy. Żadna iluzja. Oddajcie zbój! Oddajcie Oddajcie Oddajcie To chyba muszą być prawdziwe cieniste klony, skoro Kabuto został ranny. Ale cieniste klony powinny znikać od ciosów. Więc z kim mamy do czynienia? Czy to Genjutsu? się? Daj spokój, Naruto! Będziesz walczył z iluzjami. To są Genjutsu! Iluzje? Ale jak to? Rana Kabu to jest prawdziwa! Owszem, ale Sasuke ma rację. Myślę, że prawdziwy przeciwnik ukrywa się gdzieś w pobliżu i atakuje nas pod osłoną iluzji. I dlatego wydaje nam się, że to shinobi Genjutsu nas atakują. To bardzo sprytne. Ha, ha, ha. Ty też jesteś sprytny. Ale przecież nie możemy tak stać i czekać, Kumalski? Znajdźmy wroga i rozprawmy się z nim. Zaczekaj, Naruto. Jeżeli teraz zaczniemy ich szukać bez żadnego planu, będą nas eliminować jedno po drugim. Nie ułatwiajmy im zadania. Znam tę strategię. Według moich danych używają jej ci, którzy są słabi w Taijutsu i boją się bezpośredniego starcia. Nie mamy wyboru. Musimy zostać na pozycji i odpierać ataki. Niech ci będzie! Bierzmy się do roboty! Hmm. Jak myślisz, ile wytrzymają? Szykuje się długa noc. <śmiech> Gdyby udało nam się wyeliminować iluzję, wtedy ten, kto się za nimi ukrywa, stałby się całkowicie bezbronny. Pokażę im, że też coś potrafię! Cieniste klony Jutsu! Cieniste klony? Jeszcze wam mało? Dobra! Aaaa! Nie powinniśmy mu pomóc? Głąb nie dał nam wyboru. Teraz musimy! A więc? Masz rację. Potrzebuje nas. A zatem do walki! Dalej, Sakura! Dobrze! To była rozgrzewka Słońce wschodzi Czas ruszyć na łowy Chyba masz rację, mówi Pokonaliśmy ich ducha Teraz pora zająć się ciałem. Mamy szczęście. Ty... znam cię. To ty zraniłeś mnie w ramię. Bardzo mnie to wkurzyło. Ale cóż... Teraz spłacę ci dług... z odsetkami. Ty zraniłeś mnie w ramię, teraz spłacę ci dług z odsetkami. No, no, i kto się teraz boi? Udało ci się, Naruto. Co? To... To niemożliwe! Kto to? Przecież... Przecież oni są tam! Zdziwiony? To był jedyny sposób, żeby wyciągnąć was z ukrycia! Co? Nie mówcie mi, że ten knypek... To niemożliwe! Cieniste klony to była przykrywka, kumalski? Prawdziwa sztuczka polegała na sklonowaniu reszty drużyny. Podczas gdy nasze klony walczyły i obrywały, my cierpliwie czekaliśmy, aż się objawicie. I co wy na to? Nasz plan chyba wypalił. Naruto! Odpocznij! Zużyłeś dziś bardzo dużo Czakry. Spokojnie, dam radę. Hmm? O nie! Za dużo serca w to włożyłem, żeby teraz odpuścić najlepszy moment! To jest ten sam Naruto? Jak to możliwe? Kiedy stał się taki silny? Ten dzieciak nie powinien mieć siły, by się ruszyć! Naruto? Jego czakra jest potężna. Wykonał zwielokrotniony Jutsu Klonów. Przekształcił trzy z nich w swoich towarzyszy i jeszcze stanął do walki. A to wszystko piątego dnia. Jeśli kiedyś w pełni zapanuje nad swoją czakrą, będzie niepokonany. Nie Nieźle, ale to jeszcze nie koniec. Wciąż mamy szansę. Zostało nam już... Niewiele czasu, pora odkryć karty. Pokażemy wam nasze ninjutsu. Sztuka ninja, klony jutsu. Cieniste klony? Nie, to prawdziwe klony. Nie marnuj sił, Bombie. Poczekajmy, co zrobią. Prawdziwi muszą ukrywać się między nimi. Wystarczy, że będę tługu ich tak długo, aż któryś zapiszczy. Nie bądź głupi! Posłuchaj! Odczep się dobra! Nie potrzebuję twoich rad! Nie, Naruto! Wracaj! Tylko nie to. Przeszywający ból karku, kiedy próbuję użyć Sharingan. Może zużyłem zbyt wiele czakry? A więc to klon! Ten też! I ten! Naruto, stój! Same klony? Może to... znów genjutsu? Muszę spróbować... użyć resztki mojej czakry! Sharinga! Tasuke! Okay. Znów ten znak! Proszę, nie używaj Sharingana! Nie rób tego! Nie oddaję się pola przeciwnikowi! Ej, nic ci nie jest? Pożałujecie! Uspokój się, Naruto! Mógłbyś okładać ich cały dzień. Marnujesz czas i energię. Tych prawdziwych tu nie ma! O czym ty mówisz? To na pewno nie był atak żadnego z klonów. Pewnie, że oni tu są, muszą tu być. No bo jeśli nie tu, to niby gdzie? Róż głową! Cały problem polega na tym, że nie wiemy. Ach, nie dam rady dłużej utrzymywać tego jutsu. Wygląda na to, że są wyczerpani. No cóż, pora skończyć tą zabawę. Kryli się używając stylu ziemi, kiedy byliśmy skupieni na ich klonach. <gryli> uto Więc nie oddaje się pola przeciwnikowi? Mądra rada. Ach, dziękuję, mały. Uratowałeś mnie. Nie Naruto! Ach, a drobiazg! Ach. Ten znak na szyi. Co to jest? Jakaś rana? Nic takiego. Hmm? <śmiech> Hej, patrzcie! Tego właśnie szukaliśmy! Zwój nieba! Gratuluję! Ma w sobie coś... Coś, co mi się nie podoba. Tutaj jesteś, Kabuto. Spóźniłeś się. Przepraszam. Trochę zboczyłem z trasy. A my się z tego cieszymy! W końcu to dzięki tobie mamy wreszcie oba zwoje! Nie całkiem. Wy też walczyliście. Zwłaszcza ty, Naruto. Jestem pod wrażeniem. Nie. Cóż, oto nasze drzwi. Do miłego. Życzę powodzenia. Dzięki! Hmm. <śmiech> I jak ci poszło? Nawet lepiej niż przypuszczałem. Bardzo dużo się dowiedziałem na jego temat. Wszystko zarejestrowałem. Tutaj. Chcesz? Oczywiście. Powiedz mi. Co o nim myślisz? twoja ciekawość jest niezaspokojona, Lordzie Orochimaru. Jako szpieg wioski dźwięku widzisz dużo więcej. Interesuje mnie twoja opinia. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Cokolwiek powiem i tak ty decydujesz. Czy nie mam racji? <głosy> Jesteś tajemniczy, Kabutu. Podoba mi się to. Dobra robota. O co chodzi? Nikogo tu nie ma. Już w porządku, poradzę sobie. Och, jasne! Eee, ale ale beznadzieja było tak fajnie! A? nie rozumiem. I co teraz? Chwileczkę, spójrzcie na to! Super! Co to jest? Jeśli cechy nieba są tym, czego chcesz, chłoń wiedzę i umysł wznieś. Jeśli natomiast cech ziemi ci brak, to swe ciało ćwicz i trenuj atak. Gdy niebo i ziemia połączą się w jedno, przy drodze prawości inne zbledną. Y jest sekretem, który zaprowadził nas dziś tu. Brak słowa. To też jakaś tajemnica? Na to wygląda. Być może chodzi tu o zwoje. Wydaje mi się, że powinniśmy przeczytać teraz zwoje nieba i ziemi. <grym>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 Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w siebie Adam Płuczyński, Grzegorz Brojewski, Marcin Przybylski, Joanna Pak, Robert Stondera, January Brunow, Modest Bruciński, Łukasz Lewandowski i inni. Hej, o co tu chodzi? Co oni wszyscy tu robią? Hinata i jej nadęci koledzy? Rock Liz z zespołem i nawet te dziwolągi! Ha! I tak nie mają ze mną najmniejszych szans, Kumalski? Bo przecież zostanę kiedyś Hokage! W następnym odcinku przetrwanie! Dziewiątka nowicjuszy znowu razem!